Ewangelia według Jana, rozdział drugi. Trzeciego dnia było wesele w kanie galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Został też zaproszony Jezus i Jego uczniowie na to wesele. Gdy zabrakło wina, powiedziała Matka Jezusa do Niego, wina nie mają. Jezus powiedział jej: Cóż jest pomiędzy mną a tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Matka jego powiedziała do sług: Co wam powie, czyńcie. Było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Jezus powiedział im: napełnijcie te stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Powiedział im, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. Gdy gospodarz wesela skosztował tej wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ona jest, lecz słudzy zaczerpnąwszy wodę, wiedzieli, Zawołał oblubieńca i powiedział mu, powiedział mu, każdy człowiek najpierw daje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. To był początek znaków uczyniony przez Jezusa w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Potem udał się do Kapernaum, On i Jego matka, Jego bracia, Jego uczniowie i pozostali tam kilka dni. Był blisko czas Paschy żydowskiej, poszedł Jezus do Jerozolimy. Znalazł świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i tych, którzy wymieniali pieniądze. Sporządziwszy bic z powrozów, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wysypywał monety handlarzy pieniędzmi i wywrócił ich stoły. Tym, którzy sprzedawali gołębie, powiedział, wynieście to stąd nie czyńcie targowiska z domu mojego ojca. Przypomnieli sobie jego uczniowie, że napisano, gorliwość o twój dom pożera mnie. Wtedy Żydzi odpowiedzieli mu, jaki nam pokażesz znak, że to czynisz? Jezus odpowiedział im, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Powiedzieli więc Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty chcesz ją w trzy dni odbudować? On jednak mówił o świątyni swojego ciała. Dlatego, gdy wstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział i uwierzyli Pismu i Słowu, które wypowiedział Jezus. Gdy był w Jerozolimie, w święto Paschy, wielu wierzyło w Jego imię, widząc cuda, które czynił. Jezus nie polegał na ich świadectwie, dlatego że znał wszystkich, dlatego że nie potrzebował, aby mu ktoś świadczył o człowieku, ponieważ wiedział, co jest w człowieku.